Wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk. dzień dobry. Coraz więcej osób poszkodowanych przez giełdę Zonda Krypto sprawę bada prokuratura. Więcej o tym powie nasza reporterka. CBA w resorcie klimatu i w kilkunastu urzędach funkcjonariusze zabezpieczyli dokumenty dotyczące programu Czyste Powietrze. Jest kompromis między Kaczyńskim a Morawieckim, ale kryzys w PiSie nie został zażegnany. Tak oceniają eksperci. Na konferencji obu polityków była nasza reporterka i podsumuje, co omówili. Czas na szczegóły tych i innych wydarzeń. Zapraszam. Suma wydarzeń: Kilkaset zgłoszeń do tej pory i po kilkadziesiąt nowych każdego dnia rośnie liczba pokrzywdzonych przez giełdę kryptowalut Zonda Krypto. Śledztwo w sprawie oszustwa i prania brudnych pieniędzy przez największą w kraju giełdę kryptowalut prowadzi prokuratura regionalna w Katowicach. Klienci zgłaszają problemy z wypłatami pieniędzy, a śledczy podejrzewają brak pokrycia w aktywach klientów. Łączymy się z naszą reporterką Martyną Szymczakowską, która zajmuje się tematem Zonda Krypto. Dzień dobry, Martyno. Dzień dobry. Powiedz, czy wiadomo y, konkretnie, Jaka jest liczba pokrzywdzonych? No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 się między innymi prawem podatkowym i już zgłosiło się kilkaset osób. No więc w sumie ta liczba pokrzywdzonych jak zapewn jest zapewne wielokrotnie wyższa. Mówił mi o tym radca prawny kancelarii Skarbiec Robert Nogacki.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 No a przypomnę, że w aferze mogą być też poszkodowani polscy olimpijczycy, dla których nagrody od Zonta Kryptos wciąż są wirtualne, a zlecenia dyspozycji wypłaty pieniędzy z aplikacji na konta bankowe na razie nie są realizowane. Te tokeny od Zonta Krypto to były nagrody właśnie od sponsora tytularnego Polskiego Komitetu Olimpijskiego dla najlepszych olimpijczyków, którzy zajęli miejsca od pierwszego do ósmego na tegorocznych Igrzyskach. No i tu dochodzi kolejny wątek afery, bo prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz oskarża Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego o brak pomocy w sprawie, a o taką pomoc PKOL miał ABW prosić. Dementuje to jednoznacznie rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Pan prezes. Piesiewicz, kłamie i manipuluje. Fakty są takie, że 17 października PKO skierowało do ABW pismo z zapytaniem takim o firmę, która prowadzi tą giełdę, kryptowalut. To jest ważne. Nie pytał o tą firmę, ale informuje, że rozpatrywane jest, co cytuję, nawiązanie współpracy międzynarodowej z podmiotami zagranicznymi i pyta, czy ewentualnie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie przeprowadziłaby pewnego rodzaju szkoleń dla pracowników PKO Pięć dni później, nie czekając na odpowiedź ABW, pan prezes ogłasza, że podpisał umowę sponsorską z firmą, która zajmuje się kryptowalutami. No, a wracając do pokrzywdzonych, mecenas Nogacki mówił mi, że do jego kancelarii zgłaszają się ludzie, którzy często potracili oszczędności całego życia, a nawet zapożyczali się, by no tak myśleli, szybko i sprawnie zarobić duże kwoty pieniędzy. No Teraz w sprawie, w śledztwie pośpiech absolutnie nie jest wskazany. Mecenas Robert Nogacki ostrzega też przed oszustami, którzy już oferują pomoc przy szybkim odzyskaniu pieniędzy z giełdy kryptowalut.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 O Swoje zdanie w temacie mają też oczywiście parlamentarzyści, rządzący politycy. Jak wiemy prezydent zawetował ustawę regulującą rynek kryptowalut. Głosami PiS i Konfederacji nie udało się też odrzucić prezydenckiego weta. O tymczasem marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział dzisiaj, że ta sprawa to materiał na komisję śledczą. Zdaniem Czarzastego ciekawe jest co i kto w sprawie zonda krypto wiedział.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 Przypomnę, że pod koniec tygodnia premier Donald Tusk powiedział, że pokrzywdzonych przez Zonda Krypto może być 30 tysięcy Polaków. No a giełda Zonda Krypto, choć formalnie nie ogłosiła jeszcze bankructwa, no to znajduje się w krytycznej sytuacji, więc i media, i eksperci coraz głośniej mówią o jej faktycznym upadku. Przebywa poszkodowanych przez giełdę kryptowalut Zonda Krypto. Informacje w tej sprawie zebrała Martyna Szymczakowska. Bardzo dziękujemy. O pomysł powołania Komisji Śledczej w sprawie Zonda Krypto pytaliśmy dziennikarza Telewizji Polskiej Jakuba Korusa. Jak mówił, jest w tej sprawie sceptyczny. Nasz gość podkreślał, że aferę należy wyjaśnić, ale jak zauważył, ostatnie Komisje Śledcze nie przyniosły odpowiedzi na prawie żadne pytania. Uważam, że formuła Komisji Śledczej szczególnie w tym szybkim świecie newsów podawanych 24 na 7, przy tak bardzo dużej polaryzacji politycznej, niestety się wyczerpała. To znaczy komisje śledcze nie powiedziały nam zbyt wiele na temat afery wizowej, czy wyborów kopertowych, czego nie wiedzielibyśmy wcześniej. Komisja Pegasusowa oddzielny w ogóle temat, ale ciągle nie ustaliła najważniejszych informacji z punktu widzenia opinii publicznej, to znaczy tego, kto był podsłuchiwany, dlaczego i kto podsłuchiwał. Dlatego mam taką obawę, że komisja śledcza, o Oczywiście byłaby wygodna dla polityków, no bo znowu oglądalibyśmy show, przepychanki, kutnie. każdy gdzieś mógłby się próbować zbudować na tym wszystkim, co byśmy tam oglądali, to wcale nie mam pewności, że dałaby nam odpowiedzi na te pytania dotyczące Zondy Krypto. Tak mówił na naszej antenie Jakub Korusz z TVP. Więcej na temat afery Zondy Krypto piszemy na portalu polskie radio 24.pl. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do Resortu Klimatu oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska na wniosek. Dzień dobry Michale. Dzień dobry. Powiedz proszę o co konkretnie chodzi. No tak jak wspomniałaś, Centralne Biuro Antykorupcyjne zabezpieczyło dokumenty dotyczące programu Czyste Powietrze w kilkunastu urzędach. Funkcjonariusze byli dziś m.in. w resortach klimatu, funduszy, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów czy w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska. Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał, że prokuratorzy mieli zastrzeżenia głównie do wprowadzenia tego programu w 2021 roku prokuratura europejska, bardzo poważny organ śledczy, uznał, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia Została wszczęta po zawiadomieniach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Michale, czy działania funkcjonariuszy CBA w resorcie klimatu mogą mieć jakiś związek z wnioskiem o wotum nieufności wobec Ministerki Klimatu, które opozycja złożyła w Sejmie? Posłowie koalicji rządowej uważają, że tych działań w żaden sposób nie należy łączyć z wnioskiem o wotum nieufności dla minister klimatu Pauliny Henikloski. Nie no, czytam to jako, jako wyjaśnienie sprawy, problemów i przekrętów, które miały miejsce w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości. To jest okres od 2021 roku.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 A zdaniem Ryszarda Petru z klubu Centrum, a więc tego klubu, którego posłanką jest minister klimatu, gdyby te działania miały jakikolwiek wpływ na decyzję, jaką podejmą posłowie, no to raczej będą działać na korzyść. Minister klimatu Pauliny Henik-Kloski i przemawiają za tym, aby dalej kierowała ona resortem klimatu.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 Ale opozycja zauważa, że CBA bada przecież okres do lutego 2026 roku, a więc również kilkanaście miesięcy czy nawet kilkadziesiąt miesięcy, gdy resortem kierowała już Paulina Henik-Kloska. Dlatego Mariusz Gosek z Prawa i Sprawiedliwości sugeruje, że działania służb mogą być pretekstem do tego, aby przełożyć termin rozpatrzenia wniosku o wotum nieufności dla minister klimatu.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 Kluby, mowa oczywiście o Polskim Stronnictwie Ludowym i Polsce 2050. Posłowie tych klubów decyzje w sprawie ewentualnego poparcia dla Pauliny Henik-Kloski, czyli dla głosowania przeciwko wnioskowi opozycji, uzależniają od tego, czy po pierwsze Paulina Henik-Kloska, tak jak już mówiłem, stawi się na tym spotkaniu, a po drugie, czy rozwieje ich wątpliwości dotyczące, no między innymi właśnie programu Czyste Powietrze. Funkcjonariusze CBA weszli do siedziby Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Zabezpieczali tam dokumenty dotyczące programu Czyste Powietrze. Informacje na ten temat zebrał dla nas Michał Fabisiak. Dziękujemy. Suma wydarzeń. Siedem godzin rozmów i jest porozumienie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz były premier Mateusz Morawiecki uzgodnili, że Stowarzyszenie Rozwój Plus będzie działało w ramach partii, a jego członkowie zasilą Radę Ekspercką w pisie. ie Obaj politycy wygłosili dzisiaj oświadczenia. Wysłuchała ich nasza reporterka Sylwia Białek, z którą teraz się łączymy. Dzień dobry Sylwio. Dzień dobry. Powiedz, czy to oznacza, że spór wokół inicjatywy byłego premiera został zażegnany? Chwilowo tak, rzeczywiście nocne rozmowy zakończyły się kompromisem. Prezes partii Jarosław Kaczyński wyraził zgodę na działanie Stowarzyszenia Rozwój Plus, ale pod pewnymi warunkami. Z jednej strony mówił o dwóch płucach, o jednym nastawionym na rywalizację z konfederacjami, o drugim bardziej umiarkowanym. Te miały tworzyć, miałyby tworzyć właśnie Prawo i Sprawiedliwość, ale z drugiej strony podkreślał, że Stowarzyszenie będzie działać w ramach Prawa i Sprawiedliwości, a jego członkowie zasilą Radę Ekspercką pomysł powołać tego gremium pojawił się w ubiegłym tygodniu, gdy już było głośno o inicjatywie Mateusza Morawieckiego. Tą zasadniczą instytucją ma być ten zespół ekspertów, czy rada ekspercka. Na co do innych spraw będziemy się jeszcze umawiali. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że założone przez niego stowarzyszenie będzie otwarte na wyborców umiarkowanych poglądowo i jak zapewniał będzie działać w ramach Prawa i Sprawiedliwości.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 Tak, Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki mówili na no, teoretycznie konferencji prasowej, a w rzeczywistości właśnie wygłosili oświadczenia. To miało miejsce w południe w siedzibie partii przy Nowogrodzkiej, a później w mediach społecznościowych rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek napisał, że działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus i wszelka aktywność jego członków będzie koncentrowała się na inicjatywach w ramach Rady Eksperckiej w strukturze partii. a nie obok. Dodał także, że stowarzyszenie nie będzie przyjmowało w swoje szereg Kolejnych członków Prawa i Sprawiedliwości, w tym parlamentarzystów, nie będzie też tworzyło struktur lokalnych ani powoływało pełnomocników. Zaznaczył, że o tym kto dołączy do Rady Eksperckiej i stanie na jej czele zdecyduje prezydium Komitetu Politycznego. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski uważa, że to wczorajsze spotkanie polityków prezesa Prawa i Sprawiedliwości i Mateusza Morawieckiego to jest wygrana byłego premiera, ale tylko chwilowa.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 wzrosło poparcie dla PiSu, więc teraz awantura mu nie jest potrzebna. W to, że to polityczne mleko się wyleje, nie wierzył marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty dziś mówił, że nigdy nie wierzył w spór wewnątrz partii. Jego zdaniem Mateusz Morawiecki wzmacniał po prostu swoją pozycję w partii.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 To, że w rozmowie Jarosława Kaczyńskiego z Morawieckim uczestniczył Adam Bielan wieści eskalację konfliktu.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 Do Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego zapisało się kilkadziesiąt osób, w tym ministrowie i wiceministrowie jego rządu, rządu za czasów Zjednoczonej Prawicy. Prezes Jarosław Kaczyński w ubiegłym tygodniu zagroził, że dla ludzi wspierających tę inicjatywę nie będzie miejsc na listach wyborczych, ale tak mówił w piątek, a dziś w nocy zdanie zmienił. I jest kompromis w Prawie i Sprawiedliwości. Założone przez byłego premiera Stowarzyszenie Rozwój Plus nie zostanie zlikwidowane. Ma działać wewnątrz partii. Informacje w tej sprawie zebrała Sylwia Białek. Dziękujemy. Zastępca szefa kancelarii prezydenta Adam Andruszkiewicz stanie przed sądem. Prokuratura oskarża go o udział w podrabianiu list poparcia dla kandydatów ruchu narodowego do sejmiku województwa podlaskiego. Sprawa dotyczy wyborów z 2014 roku. Akt oskarżenia obejmuje jeszcze dwie inne osoby. W śledztwie przyznały się one do winy. Andruszkiewicz nie przyznaje się i mówi, że sprawa ma charakter polityczny. O szczegółach Marta Nazarko z Polskiego Radia Białystok. Według prokuratury podpisy na listach poparcia podrabiali Wojciech N. i Paweł P. Natomiast Adam Andruszkiewicz kierował fałszowaniem tych dokumentów, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Lublinie Beata syk -Jankowska. Jego pozycja przy zbieraniu tych podpisów była taka, że to on był odpowiedzialny za gromadzenie tych list. To on był liderem Młodzieży Przedpolskiej i jest to kolejne Potwierdzenie tego, że on podejmował czynności sprawcze w tym zakresie. Prokurator wskazuje też na konsekwentne wyjaśnienia Pawła P. W tej sprawie. Adam Andruszkiewicz poprosił o podawanie jego pełnych danych i odesłał do swojego poprzedniego oświadczenia. A w lutym, gdy usłyszał zarzuty, tak komentował tę sprawę. Przez lata media nieprawdziwie informowały społeczeństwo, że rzekomo obrałam udział w fałszowaniu podpisów. Dziś dowiedziałem się w prokuraturze, że kilkadziesiąt dni biegłych. Wskazały, że nie sfałszowałam żadnych podpisów i nie są w stanie mi tego zarzutu postawić. Natomiast ktoś wymyślił taki zarzut, że to kasałem widocznie falszować innym. no tej podstawie można każdego potencjalnie oskarżyć że ktoś coś komuś kazał. Sprawą zajmie się Sąd Rejonowy w Białymstoku. Wobec Wojciecha N. i Pawła P. prokurator skierował wnioski o wydanie wyroku bez przeprowadzenia rozprawy. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Suma wydarzeń. Komisja Europejska kończy pracę nad treścią umów pożyczkowych dla państw, które starają się o pieniądze z programu SAFE. W przypadku Polski mowa o blisko 44 miliardach euro. Ostateczna treść tych dokumentów powinna być gotowa w tym tygodniu, potwierdza pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.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 Resort Obrony oraz Agencja Uzbrojenia rozmawiają z europejskimi partnerami o przeszłych wspólnych zakupach. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz był niedawno w Norwegii. Niebawem odwiedzi Rumunię i Grecję. Suma Wydarzeń. Magazyn Informacyjny Polskiego Radia 24. Kreml zarzuca Polsce i Francji wzięcie kursu na, tu cytat, militaryzację i nuklearyzację. Mówi o tym rzecznik prezydenta Dmitrij Pieskow. W ten sposób komentuje polsko-francuskie plany przeprowadzenia ćwiczeń odstraszania jądrowego. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski.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 w ten sposób usiłuje usprawiedliwiać swoją agresywną politykę wobec sąsiadów i inwazję na Ukrainę. Maciej Strzembski Polskie Radio. W Unii Europejskiej rośnie presja na przyjęcie 20 pakietu sankcji wobec Rosji. Był on blokowany przez rząd Wiktora Orbana. Po niedawnych wyborach wygranych przez Petera Modziara państwa członkowskie oczekują, że Węgry zmienią zdanie. Mówili o tym ministrowie spraw zagranicznych Litwy i Estonii przed naradą w Luksemburgu. O szczegółach Beata Płomecka.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 Zbliża się koniec zawieszenia broni, a sprawa negocjacji między Stanami Zjednoczonymi a Iranem wciąż pozostaje niejasna. Rozmowy miałyby się odbyć dzisiaj lub jutro w Islamabadzie. O szansach na negocjacje Milena rashid Trehab.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 Prezydent Donald Trump powiedział telewizji CNBC, że spodziewa się, iż będzie bombardował Iran, jeśli stronom nie uda się zawrzeć porozumienia. Wcześniej amerykański przywódca zapowiedział, że za koniec zawieszenia broni uznaje jutrzejszy wieczór. Suma wydarzeń. Mniej, nieco mniej zapłacimy jutro za paliwo litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 5,95, czyli o 5 groszy mniej niż dzisiaj. Litr benzyny 98-oktanowej będzie o 4 grosze tańszy za litr zapłacimy 6,50. Najbardziej o 17 groszy potanieje olej napędowy. Ma kosztować maksymalnie 6,75 groszy Maksymalne ceny paliw codziennie ustala minister energii. To, poziom, to poza obniżonym VAT-em i akcyzą kolejny element rządowego programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Zbiorową mogiłę na Wołyniu odnalazł Instytut Pamięci Narodowej. Szczątki znaleziono na terenie wsi Wola Ostrowiecka w sierpniu 1943 roku. Ukraińscy nacjonaliści dokonali tam zbiorowego mordu na Polakach. Mogiła ofiar Rzezi Wołyńskiej znajduje się kilkanaście metrów od miejsca upamiętnienia, w którym w 1992 roku przeprowadzono prace ekshumacyjne. Wstępny etap odkrywania zarysów mogiły. Nie pozwala oszacować jej dokładnej wielkości, ale z pewnością jest to mogiła zbiorowa, podaje Instytut Pamięci Narodowej. Badania krwi potwierdzają. Sprawca śmiertelnego wypadku na S19 był pijany. Do tragicznego wypadku doszło przed wczoraj wieczorem niedaleko Janowa Lubelskiego. 59-latek, który kierował samochodem osobowym, wjechał w tył jadącego przed nim auta. Zginęła 67-latka oraz jej 38-letni pasażer. Sprawca został przesłuchany, usłyszał zarzuty. Informuje Rafał Kawalec z Prokuratury Okręgowej w Zamościu. Prokuratura uzyskała wyniki badania krwi na zawartość alkoholu. One wykazały, iż sprawca po wypadku miał stężenie alkoholu wynoszące 2 promile i 17 setnych. Także w sprawie będą uzyskane także badania krwi na zawartość innych środków. Sprawca wypadku usłyszał dwa zarzuty. Jeden dotyczy spowodowania wypadku przez sprawcę, który znajdował się w stanie trzeźwości, w wyniku którego doszło do śmierci tutaj w tym przypadku dwóch osób i także spowodowania obrażeń jednej osoby. I drugi zarzut dotyczy samego faktu kierowania Mężczyzna przyznał się częściowo do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Sąd właśnie zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla sprawcy wypadku. Suma wydarzeń. Grypa i COVID-19 pozostają poważnym wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia, alarmuje główny inspektor sanitarny. W Europejskim Tygodniu Szczepień dr Paweł Grzesiowski podkreśla, że w każdym sezonie na grypę choruje około 10% Polek i Polaków, a nawet jedna piąta z nich wymaga hospitalizacji. Bo jeżeli my sobie policzymy, że powiedzmy jest w ciągu krótkiego czasu, między grudniem a marcem, nie wiem, 100 tysięcy hospitalizacji dodatkowych, w całym kraju to, to jest naprawdę bardzo poważny wysiłek dla całego systemu, bo każda hospitalizacja to jest łóżko zajęte, to są koszty, to jest kwestia również problemów zdrowotnych i powikłań. No, A jeżeli jeszcze z tego co 20 pacjent umrze, prawda, no to robią się te cyfry bardzo niepokojące. Doktor Grzesiowski dodaje, że nadal groźne, szczególnie dla osób z chorobami przewlekłymi jest zakażenie COVID-19. Ta fala, która była w lecie zeszłego roku, no była falą jednak bardzo dużo. COVID jest 10 razy bardziej zakaźny niż grypa i dlatego choruje znacznie więcej osób, tyle tylko, że mamy w tej chwili wariant Omikron, który daje głównie objawy infekcji górnych dróg oddechowych i wiele osób w ogóle to ignoruje, więc nie bada się, nie robi testów. Raczej jeżeli chodzi o ilościowe podejście, to uważałbym, że COVID znacznie szerzej się rozprzestrzenia niż grypa. W tym sezonie przeciwko grypie zaszczepiło się wyraźnie więcej Polaków w porównaniu z ubiegłymi latami. Dokładne dane będą znane w maju. I tak kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Radosław Siennicki. Wrócę do Państwa z najnowszymi informacjami, punktualnie o 17.00. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia. To była suma wydarzeń.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 a mariany dostają Powera i kupują taniej na wiosennej wyprzedaży w Media Expert. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Na przykład stylowy ekspres automatyczny Siemens. Pięciocelowy wyświetlacz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed ogniszką: 4999 zł. Teraz za jedyne 3499 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 1500 zł. Media Expert. Po reklamie. 31 minut po godzinie 16. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Jaremaja Mrożek. Dzień dobry. Zaczynamy popołudnie w Polskim Radiu 24. Dzisiejszy program przygotowali Paulina Olak i Szczepan Pawłosek, a realizuje Adam Brzeziński. Już niebawem w Polskim Radiu 24 będziemy patrzeć m.in. na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, ponieważ mija termin zawieszenia broni w wojnie Stanów Zjednoczonych z Iranem. Będziemy mieli też w programie Saldo dobre wiadomości dla kierowców. Chodzi o to, że jutro ponownie trzeba spodziewać się tańszego paliwa, tańszego niż dzisiaj. No ale wcześniej pierwsza dziś rozmowa polityczna. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Paweł Pawłowski, witam państwa serdecznie ze mną w studiu Krzysztof Cieciura Prawo i Sprawiedliwość. Witam dzień dobry. Dzień dobry. Czy Mateusz Morawiecki zostaje w pisie? Nie słyszałem, że miał wychodzić. Nie słyszę pan, żeby miał wychodzić, a to ultimatum, które było jeszcze przed weekendem ze strony Jarosława Kaczyńskiego dla członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, to co to było? Jakby to było w zeszłym tygodniu. Dzisiaj wyszli obaj panowie na konferencji prasowej, potwierdzili absolutną współpracę. Stowarzyszenie Rozwój Plus ma dalej funkcjonować, jak rozumiem, w tej strukturze Prawa i Sprawiedliwości. Jest... Wszyscy ci, którzy liczyli na rozłam, na rozpad środowiska Zjednoczonej Prawicy, no muszą obejść się smakiem. To co się wydarzyło, że nagle Stowarzyszenie Rozwój Plus może funkcjonować w ramach Prawa i Sprawiedliwości, bo wcześniej przecież padały słowa z ust Jarosława Kaczyńskiego, a także z ust Rafała Bochenka, rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, o tym, że przecież Stowarzyszenie narusza statutowe zapisy partii. To już no, teraz przestało naruszać? Nie wiem, być może było zbyt dużo jakichś emocji wokół tego, takich informacji, które napływają z różnych stron, Panowie usieli, porozmawiali, wyjaśnili sobie wszystko, jak poważni ludzie, no, w polityce e, powinni, e, powinno się odsuwać emocje gdzieś tam na bok i rozmawiać o konkretach. Jak rozumiem, w, wczoraj te padły, zostały wyjaśnione między sobą i, i dzisiaj to zostało zakomunikowane na konferencji prasowej. A panu jako politykowi klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości przeszkadza taka działalność obok partii albo w ramach partii, ale będąca stowarzyszeniem? Hmm. No ja mam taką sytuację, że nie jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Jestem członkiem klubu oczywiście tak. i z listy Prawa i Sprawiedliwości uzyskałem mandat poselski, ale jestem działam w ramach stowarzyszenia od nowa. No właśnie. My od wielu lat już działamy właśnie w takiej formule, Um, takie jakby nie wprost nie wprost w Prawie i Sprawiedliwości. Mamy całą masę inicjatyw, własnych inicjatyw legislacyjnych, merytorycznych, eksperckich, y, organizujemy konferencje i to raczej jest na plus niż na minus, więc y, akurat nasze doświadczenia, moje doświadczenia mówią, że, że takie formuły są potrzebne. Czyli panie pośle, da się zrobić stowarzyszenie, które może działać poniekąd w ramach Prawa i Sprawiedliwości albo jakoś obok, tak żeby to nie przeszkadzało, żeby nie nazywać tego rozłamem, żeby to faktycznie nie był rozłam. Czy w przypadku Mateusza Morawieckiego myśli pan, że się nie da, że tutaj panie ambicje no, polityczne wszystko kozuszkę... Wszystko się da zrobić. No tutaj te emocje na pewno zostały podkręcone ze względu na to, że, że Mateusz jest po prostu jedną z twarzy Prawa i Sprawiedliwości, że jest członkiem no tak I, i ci posłowie są członkami. Wiceprezesem. PiSu. Tak, więc to, to, to wywołało pewne jakieś takie niezrozumienie. Natomiast jak rozumiem, po tych wyjaśnieniach, po tych rozmowach w cztery oczy, na spokojnie, to zostało wyjaśnione i każda formuła, ja tutaj nie jestem jakimś dogmatykiem, uważam, że każda formuła, która pomaga nam dotrzeć do wyborców, pokazać naszą ofertę programową, nasz program wyborczy, wypracować ten program wyborczy, jego szczegóły z wyborcami, każda formuła jest pożądana, jest dobra. Ja tak dopytuję, bo po prostu zastanawia mnie nastawienie polityków Prawa i Sprawiedliwości, zarówno stronników Mateusza Morawieckiego, jak i stronników Przemysława Czarnka, do siebie nawzajem, bo chociaż patrząc na wpis Przemysława Czarnka z 15 kwietnia. Kto chce szukać wrogów na prawicy? Kto chce nas dzielić? Kto stawia swój interes ponad Dobro Polski? Ten mojego wsparcia ani aprobaty nie znajdzie. Ten usłyszy, że to zdrada. I zastanawiam się, czy Mateusz Morawiecki teraz przestał zdradzać Prawo i Sprawiedliwość, czy nie zdradzał, nie robił tego... Nie, ja bym się... Bo dzisiaj Przemysław Czarnek pisze tak, zapraszam na wspólne spotkanie i konferencję. Mateuszu, zapraszam na wspólne spotkanie i konferencję. My w różnych formatach spotykamy się na bieżąco i na pewno właśnie na konferencji, na konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Od Nowa i Mateusz Morawiecki, Przemysław Czarnek się pojawili, siedzieli obok siebie. Zresztą szef naszego stowarzyszenia Marcin Ociepa wstawił zdjęcie na X w zeszłym tygodniu. Z tego wydarzenia zrobiło to całkiem spore wrażenie, bo to jest właśnie coś normalnego, że, że liderzy naszej partii naszego środowiska politycznego spotykają się ze sobą. I... Myśli pan, że Mateusz Morawiecki razie teraz współpracował z Przemysławem Czarnkiem, Ranie w ramię, będzie z... walczył o dobro Polski, Ale... o zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w wyborach w 2027 roku? Czy to jeszcze nie jest aż takie porozumienie na takim etapie sympatii pomiędzy oboma <grym> no, politykami? Jest współpraca, no tutaj za dużo jest tych takich komentarzy dookoła. Pamiętam, jak to jest to samo, kiedy, kiedy był wybierany kandydat na prezydenta i został wskazany Karol Nawrowski cała masa nierzeczliwym na nierzeczliwym szywych nam ludzi mówiła, że że Morawiecki nie zaangażuje się, że będzie grał przeciwko Nawrockiemu. bo dokładnie odwrotnie. Wspomógł kampanię w bardzo zasadniczy sposób. Również dzięki Mateuszowi Marowieckiemu, dzięki Przemkowi Czarnkowi udało się wygrać wybory prezydenckie Karolowi Nawrockiemu. I w tym przypadku w kampanii, która przed nami będzie podobnie. Nie da się wygrać wyborów dzisiaj z Donaldem Tuskiem, bez Przemka Czarnka, bez Mateusza Morawieckiego, bez innych liderów naszej formacji. Stowarzyszenie Rozwój Plus, które zostało założone przez Mateusza Morawieckiego, jest teraz już ujmowane w sondażach partii politycznych potencjalnych partii politycznych. Jeden z pierwszych takich sondaży e, przeprowadziła sondażownia United Surveys dla Wirtualnej Polski. I tutaj okazuje się, że wedle tego sondażu w 2027 roku Mateusz Morawiecki mógłby wprowadzić do Sejmu aż 14 posłów, czyli jednego brakuje do założenia klubu parlamentarnego. To jest jakaś obawa dla Prawa i Sprawiedliwości, że rzeczywiście Mateusz Morawiecki ma na tyle dużo szabel w swoim gronie, że mógłby spróbować wystartować sam, zrobić takiego psikusa partii. No i właśnie to, to, to, to, co pan tutaj przytoczył, jest właśnie tym takim snem, nie będę już mówić jakim, naszych przeciwników politycznych, którzy chcieliby takie sondaże rozgrywać. Chcieliby, żeby Mateusz Morawiecki usiadł na kanapie w Dzień Dobry TVN i zaczął opowiadać, jak to mu źle było w PiSie. Chcieliby, żeby szedł na wywiad, długi wywiad rzeka w gazecie wyborczej, tak jak to się działo z różnymi innymi osobami, które z różnych partii pójdzie. Ale niestety dla Was, drodzy słuchacze, którzy nie życzycie nam dobrze, mam tu nam się głównie polityków, to do tego nie dojdzie, bo po prostu jesteśmy dojrzałymi, profesjonalnymi politykami, którzy muszą chować czasem pewne swoje ambicje. Każdy będący w pewnej strukturze politycznej chowa swoje ambicje do kieszeni, ponieważ ważny jest efekt wspólny. Dzięki temu później można realizować program wyborczy, a akurat jeśli chodzi o realizację i wdrażanie później programu wyborczego, my jako prawo i sprawiedliwość jako Zjednoczona Prawica, jesteśmy najbardziej wiarygodną formacją polityczną w Polsce. Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość, chciałoby odwołania Paulina Heni kloski ze stanowiska ministra klimatu i środowiska. Ilu macie sojuszników po koalicyjnej stronie, jako Prawo i Sprawiedliwość? Ilu macie sojuszników po koalicyjnej stronie, o, jeśli chodzi o odwołanie? Jeśli chodzi o koalicję 13 grudnia, przyznam się panie redaktorze, że ku mojemu zaskoczeniu mnóstwo. Hmm. Znaczy ja rozmawiam z tymi posłami, na komisjach się spotykamy, gdzieś tam w kuluarach rozmawiamy i oni wszyscy mi mówią jedno, że to jest katastrofa, że to jest... A to są e, ludzie z psl, -u, Henni, z, Henni, Polski e, z, PSL -u, z Polski 2050. E, ci z Polski Obywatelskiej też? Ci, tez, też, też. Hmm. Ci z Centrum nie, bo oni obecnie starają się być bardziej platformerscy niż sama Platforma. To są tacy neofici, którzy chcą teraz znaleźć miejsca. Na no to są stronice też Pauliny Henich-Kloski? E, te, pod no to, jej skrzydłami tak, z Polski 2050. Tak, ale oni tak naprawdę chcą startować z platformy obywatelskiej. Natomiast Generalnie poczucie na sali plenarnej, że jest to beznadziejny minister, którego warto, które, no, jakby z punktu widzenia interesu naszego państwa po prostu należałoby odwołać, jest dosyć powszechne w Sejmie. E, więc to, to mogę potwierdzić i wcale nie zmyślam. E, natomiast rzeczywiście jest kalkulacja polityczna i, i kalkulacja Donalda Tuska, który oczekuje, żąda od wszystkich posłów swojej koalicji, żeby panią minister utrzymać, obronić na tym stanowisku. Być może, jeśli nie dojdzie do jakichś niespodziewanych sytuacji i rzeczywiście tak się wydarzy. Jak właśnie myśli pan, że uda się obronić, czy jednak będzie jakaś wolta po stronie koalicji? E, wydaje mi się, że tam rzeczywiście są emocje i, i, i buzuje i tam faktycznie tr tr trwają jakieś rozgrywki. Chociażby dzisiejsze wejście CBA do Ministerstwa Klimatu i Środowiska to pokazuje. Chyba do spraw od 2021 roku, czyli jeszcze e, tak, też jest... po części zanim koalicja... Tak, On ale mówi to jest taki... 13 grudnia, i oni powiedzą 15 października, objęła rządy. Tak, ale to jest y, taka, taka zasłona dymna, bo gdyby coś znaleźli z naszych lat, a szukali, to mm -hmm. by to dawno już przecież hulało i by to wykorzystali w, wiele razy przez te ostatnie dwa lata. Nie znaleźli i teraz też nie znajdą. Natomiast y, myślę, że to jest akurat y, bat na psl y, którzy przecież weszli do NFOS-u, y, tu na poziomie krajowym, na poziomie wojewódzkim. W każdym wfos przecież y, ten WFOS jest opanowany przez ludzi PSL-u. Oni tam robią cuda. Y, te pieniądze są tam wydawane na lewo i prawo. i Myślę, że, że to CBA jest takim batem na psl owców którzy stawiają warunki w zakresie poparcia, bądź nie Heniklowski. Więc bardzo ciekawa rozgrywka, rzeczywiście. O kwestiach ministerialnych przypomnę rozmawiam z Krzysztofem Cieciurą z Klubu, z klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, a jak pan ocenia działalność minister zdrowia pani Jolanty sobierańskiej Grędy? No nie mogę ocenić tych działań, bo tych działań poza, poza zapasią służby zdrowia nie ma tak naprawdę. Ja nie widzę tych działań. Próbuję ciąć koszta, żeby oszczędzać. No, no okej, okay, no, może to ciąć, to, to, to jest cięcie w ogóle służby zdrowia w Polsce. Coraz częściej się mówi, że, że po to, żeby ją prywatyzować, i trudno nie odnieść wrażenia, że rzeczywiście to idzie w tą stronę. Że, że doprowadzamy do sytuacji, czy rząd doprowadza do sytuacji, w której jest no, coraz większe, coraz głębsze zadłużenie poszczególnych szpitali, a Rząd do, doprowadził, nie wypłacając chociażby pieniędzy szpitalom za nadwykonania, za realizację diagnostyki dla, dla pacjentów. Te szpitale rzeczywiście wpadają w terapaty finansowe, bardzo głębokie. Dzisiaj trwa, rozpoczyna się protest szpitali powiatowych, więc tutaj widzimy... Absolutny brak działań polskiego rządu, brak pomysłu na to, co zrobić z polską służbą. Zdrowia. To co ten rząd powinien zrobić, co zrobiły prawo i sprawiedliwość na miejscu tego rządu i tych ministrów, żeby uratować sprawę ochrony zdrowia no, dopuś... Jakie są propozycje? My, my, nigdy, my nigdy nie dopuściliśmy do takiej sytuacji. My no ale sytuacja my, ma miejsce, doprowad... chcecie wygrać wybory, co ale, robicie? Nie, nie, panie redaktorze, no, to nie jest tak, że, że nagle przyjdziemy i tak jak to powiedziała minister Leszczyna, że za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, to właśnie tak nie, no, to nie działa. Tu jak, jak, o... jak to zrobić, co przede zrobić, Bo wszystkim skoro już jest na, na, Przede wszystkim trzeba przywrócić finansowanie e, e, e, tych nadwykonań, które były realizowane przez e, e, nasze rządy i to przypominam, my utrzymywaliśmy szpitale w czasach największej katastrofy, można powiedzieć, w służbie zdrowia, jakim, jak, jaką był COVID, kiedy tak naprawdę służba zdrowia wisiała na włosku, a my ją e, utrzymaliśmy. Pomimo tego udało się inwestować w placówki medyczne, podnosić wynagrodzenia pracownikom służb medycznych. Dzisiaj to wszystko jest wstrzymane, dzisiaj to wszystko jest ograniczane. E, nawet mamy przecież dyrektora szpitala w Aleksandrowie Kujawskim, który wprost mówi o m, ręcznym, politycznym sterowaniu poszczególnymi... E, Sprawa senatora Tomasza Lęca. E, chociażby wyciszanie tej sprawy, tak? nie wyciąganie konsekwencji w stosunku do tego pana senatora, który wykorzystuje swoje wpływy i wprowadza członka swojej rodziny poza kolejką na zabieg. To pokazuje, że, że ci ludzie nie mają w ogóle w żadnym stopniu nie chcą się interesować służbą zdrowia, bo zakładają, że będą mieli swoje kontakty i ominą kolejki, ominą te wszystkie niedogodności, które dotykają zwykłych ludzi i sobie załatwią swoje sprawy zdrowotne. Natomiast los pozostałych pacjentów ich nie interesuje i to jest przeogromny problem i tutaj to należy zmienić nagomicie się o tym mówi, panie pośle, tylko zastanawiam się po prostu, skąd wziąć na to wszystko pieniądze, skoro tutaj minister sobirańska grenda próbuje jakiś cięć, jakichś dziwnych zabiegów po to, żeby uratować sytuację budżetową, to skąd wziąć pieniądze na to, żeby nadal płacić za te nadwykonania, które są absolutnie potrzebne i tutaj jest chyba zgoda wszystkich. Przez 8 to. lat, jak rządziliśmy, tak dramatycznej sytuacji nie było. Te pieniądze były przekazywane do szpitali. Realizowaliśmy właśnie wszelkie potrzeby finansowe szpitali, które realizowały nadwykonania, które przyjmowały po prostu pacjentów do, do diagnostyki. Dzisiaj to zostało wstrzymane. Przez 8 lat było to, realizowaliśmy. A ponadto udało nam się wprowadzić e-pacjenta, e-receptę, cały szereg różnego rodzaju innych udogodnień dla, dla pacjentów, dla wszystkich tych, którzy potrzebują korzystać ze służby zdrowia. Oczywiście mam świadomość, też nie chcę, żebym zabrzmiał jako ktoś, kto uważa, że było idealnie w, w polskiej służbie zdrowia za naszych rządów. Natomiast nigdy nie doprowadziliśmy do sytuacji, w której masowo widzi, widzimy perspektywę zamykania szpitali i ich prywatności Tą politykę trzeba zmienić i trzeba zacząć po prostu odwołania pani minister. I tutaj stawiamy kropkę. Moim gościem był Krzysztof Cieciura, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Na Kolejne 24 pytania padną już po godzinie 17.30. Teraz sprawdzamy, co dzieje się za granicą. Fiata pokląd. A razem ze mną ekspert w tej sprawie, Wojciech Cegierski. Dzień, dzień, dobry. dzień dobry. Ciekawe ile nam wyjdzie pytań w rozmowie. tak nawiasem mówiąc. Skoro... No to zacznijmy, ponieważ Donald Trump tu trochę zmienia zdanie, więc tych pytań na pewno nie będzie mało. Do końca dwutygodniowego rozejmu między Stanami Zjednoczonymi i Iranem zostały już godziny. Świat cały czas zadaje sobie pytanie, co będzie dalej. No bo Stany Zjednoczone miały wysłać delegację do Pakistanu na rozmowy. Iran z kolei mówił, że negocjować nie zamierza. Na czym teraz stoimy? No ten kanał rozmów jest wciąż jeszcze żyje, ale jest bardzo kruchy, bo Waszyngton sygnalizuje, że ta nowa runda negocjacji może ruszyć jeszcze w tym tygodniu. Pakistańskie źródło, źródła mówią, że środa, czyli jutro, nadal jest w grze. No tutaj jedna, jeden tak zwany disclaimer, czyli gwiazdka. Mówiłeś o tym, że zostały godziny. Nie do końca wiemy, czy zostały godziny o tyle, że Donald Trump w jednym z, ze swoich wystąpień ostatnio celowo, albo nie, przesunął, przesunął ten deadline o dobę. To znaczy nie wiemy, czy Donald a wiemy, że ma w zwyczaju czasami mówić z głowy, czy też często mówić z głowy nie do, i to co mówi nie do końca zgadza się z faktami, I więc nie wiemy tak naprawdę czy rzeczywiście zostały godziny, bo formalnie ten deadline powinien minąć dzisiaj mniej więcej o drugiej w nocy polskiego czasu dzisiaj, dzisiaj w nocy. Yy, czy minie za no, półtora dnia, ponieważ Donald Trump to przesunął, tylko nikomu nie powiedział, że przesunął, więc yy, to jest pierwsza niewiadoma. Yy, wiemy natomiast, że no, Pakistan twierdzi, że w środę być może tak, że J.D. Vance ma lecieć do Pakistanu. Już od kilku godzin ma lecieć do Pakistanu mm -hmm. więc nie wiemy, czy wyleciał, czy nie wyleciał. I z drugiej strony Trump właśnie przed chwilą oświadczył w rozmowie z jedną z amerykańskich stacji, że spodziewa się, że będzie bombardował Iran, jeśli porozumienia nie będzie. A Iran mówi, a my mamy nowe karty na stole, więc tak naprawdę ten obraz jest trudny do w tej chwili rozszyfrowania. Nie mamy potwierdzenia, że te delegacje mają usiąść przy stole, bo Iran tak jak powiedziałeś mówi, że nic z tego nie będzie, aczkolwiek zostawia sobie furtkę otwartą, więc jakby no, jest szansa, tylko że wydaje się, że jest niewielka, no ale mamy raczej sytuację, w, w której obie strony stoją tak przy drzwiach i patrzą kto pierwszy mrugnie. Co to znaczy, że Iran ma nowe karty na stole, bo mówi pod presją rozmawiać nie zamierzamy. Tak, chodzi tutaj o trzy rzeczy, jeśli chodzi o, o, o to co wiemy o Iranie. Po pierwsze opresję wojskową i gospodarczą. Chodzi oczywiście o tą amerykańską blokadę blokady. To znaczy Iran zablokował cieśniny Ormus, no i Amerykanie w którymś momencie zablokowali tą blokadę irańską. Co wydaje się dosyć absurdalne, no ale tak, taka jest w tej chwili sytuacja. Chodzi oczywiście też o to wczorajsze przejęcie irańskiego statku przez Amerykanów, czy też niedzielne w zasadzie przejęcie irańskiego statku przez Amerykanów. Wtedy to Iran powiedział, że w takim razie to my już... Absolutnie negocjować nie będziemy, a Stany Zjednoczone, zresztą Donald Trump chwilę wcześniej zresztą mówił, przecież mamy znakomite, znakomite relacje z Iranem. Po drugie Iranowi chodzi o twarz, a to jest bardzo ważne na Bliskim Wschodzie, żeby cokolwiek się dzieje, jakkolwiek negocjujemy, toczy się wojna zachować twarz. Irańskie władze nie chcą wyglądać jak strona, która została przymuszona do rozmów. Innymi słowy, chcą być może te rozmowy rozpocząć, ale na własnych warunkach. Po trzecie, kartą przetargową jest właśnie ci na Ormus. No to jest ta, ten, ten, ta taki korek od butelki dla światowej gospodarki, bo jedna piąta światowych zasobów ropy musi przejść przez to bardzo wąskie gardło. No i Iran dobrze wie, że sama groźba dalszych zakłóceń działa na rynki i na Biały Dom. Pytałeś o to, jakie ma Iran karty? Nie wiemy. Komunikat jest taki, że mają nowe karty. No, tu możemy oczywiście spekulować i te spekulacje trwałyby długo. Trochę jeszcze celów związanych ze Stanami Zjednoczonymi, Izraelem albo bogatymi krajami Zatoki, które są. W dużej, w dużej mierze uzależnione od Iranu jeszcze trochę zostało. Na razie odczuwamy to w, we własnych samochodach, na naszych stacjach paliw. Odczuwamy te skutki tej wojny. E, wspomniałeś, cieśnina Ormus. Jak na to wszystko reagują rynki? E, wiem, że jutro ma być ciut tańsza benzyna niż dzisiaj na polskich stacjach, no ale to jest efekt tej tarczy, a, a pytanie, czy nierealnych realnych e, zmian. Tak. Tak. Rynek na razie nie panikuje, bo tak jakby wierzył w deeskalację. E, dzisiaj ropa spadła, inwestorzy Zakładają, że rozmowy jednak ruszą, no, ale ten spokój jest oczywiście warunkowy. Zresztą powiem szczerze, ja sam też rano miałem takie przeczucie, że, yy, że do tych rozmów dojdzie prędzej czy później I najwyżej Trump znowu powie, że deadline mija nie we wtorek, a w środę, a w zasadzie nie w środę, a w piątek yy, i, sobie, i sobie kupi czas teraz. Trudno powiedzieć, ale rynki na razie zachowują się spokojnie. Może dlatego, że która to już jest taka odsłona takiej niepewności w ciągu tych ostatnich niemal dwóch miesięcy od czasu, kiedy ta wojna wybuchła. Oczywiście no jutro ropa będzie tańsza w Polsce, ale na giełdach, jeśli jutro dojdzie do jakiejś eskalacji, no to oczywiście wracamy do, do tego pytania, czy Ropa Brent przekroczy 100 dolarów za baryłkę. No to to pytanie na pewno jeszcze będę kierował w programie Saldo, a jeszcze zapytam cię o możliwe scenariusze. Jak dalej ta sytuacja może się potoczyć? Chciałbym zapytać, ale wiem, że nie masz takiej szklanej kuli, z której mógłbyś wywróżyć i powiedzieć, kiedy ta wojna się skończy. Z napisem PR24 jak się obraca, to nie kleci. Dwa scenariusze są wydaje mi się najbardziej możliwe, co nie oznacza, że jeden z nich się, się, się spełni, ale one są rzeczywiście najbardziej prawdopodobne. Pierwszy to właśnie ten krok w tył, że obie strony, bo, bo obie strony są zmęczone tą wojną. Mhm. Donald Trump chce zachować twarz w sposób dla siebie, dla siebie najlepszy, czyli zachować twarz, bo wiemy, że jest bardzo mu zależy na swoim wizerunku, to po pierwsze. Po drugie, bardzo mu zależy na tych cenach ropy, bo od tego zależy los e, wyborów i republikanów, chociaż myślę, że bardziej na, na swoim wizerunku niż na, e, niż na kwestii ropy. Ale mimo wszystko, drugie, e, druga rzecz no, to jest to, że Iran też chce zachować twarz i też pewnie chciałby już tę wojnę zakończyć, bo ma zasoby, ma rakiety jeszcze, ma moce przerobowe, nie został wcale pokonany, tak jak twierdzi Donald Trump, no ale jednak... No wszystko lepiej mieć w magazynie dużo większy zapas niż dużo mniejszy. E, więc obie strony z pewnością chciałyby tę wojnę zakończyć. Pytanie tylko, czy znajdą właśnie to rozwiązanie, e, czy będą decydowały się właśnie na, na takie przedłużenie rozejmu, jakąś formułę przejściową, krótko mówiąc, żeby kupować czas. No i to byłoby oczywiście bardzo wygodne dla obu stron. Drugi scenariusz jest y, m, znacznie gorszy. Rozmowy się syp sypią, Trump spełnia swoją obietnicę dzisiejszą, czyli będę bombardował, Ormus jest y, przyblokowany, każde przechwycenie statku to jest bardzo groźny incydent, no i wtedy idzie domino i ropa rośnie, Trump się wkurza i tak to trwa dalej. No to mam nadzieję, że jednak ten scenariusz się nie spełni. Zostańmy jeszcze na chwilę przy, na Bliskim Wschodzie, bo tam doszło do incydentu, o którym głośno jest na całym świecie. Przyznam szczerze, nie sądziłem, że aż tak będzie miało to takie konsekwencje również polityczne. Chodzi o zdjęcie, które zostało wykonane, gdzie izraelski żołnierz niszczy figurę Chrystusa w południowym Libanie. Ten żołnierz podobno został już zidentyfikowany. Na głos w tej sprawie zabrały najważniejsze władze Izraela. Tak, ym chodzi o zdjęcie z miejscowości Debel w południowym Libanie. To jest taka chrześcijańska wioska blisko granicy z Izraelem. Ta fotografia, która pojawiła się w mediach społecznościowych, sama armia izraelska po pewnym czasie wczoraj przyznała, że jest prawdziwe to, to zdjęcie. Tak jak mówisz, żołnierz miał zostać zidentyfikowany, aczkolwiek nie wiemy, kim on jest. Na tym zdjęciu widać, jak żołnierz przechyla tę figurę Chrystusa. Jakby ona jest zdjęta z krzyża, przewrócona do góry nogami i w konsekwencji potem widzimy na filmach, które libańczycy prawdopodobnie zrobili, że jest no ta figura jest potężnie zdewastowana. W zasadzie, gdyby nie to, że te zdjęcia ujrzały światło dzienne, to byśmy o tym dzisiaj nie mówili, bo Izraelska Armia, no, mówi, mówi to bardzo wielu ekspertów od Izraela, również mówiący te słowa, straciła hamulce po 2023 roku. To jest też skomplikowana historia, dlaczego akurat w, w Izraelskiej Armii Ludzie mają, no, nie mają granic w dużej mierze. Widzieliśmy to w Gazie, widzimy to teraz w Libanie. No niemniej to, że ta, ta fotografia łyżała światło dzienne sprawiło, że władze Izraela musiały zabrać głos, bo były pod presją. Premier Netanyahu mówi to, o tym że to był czyn smutny, wstrząsający. Minister Spraw Zagranicznych Gideon Sar mówi o czynie haniebnym i nawet, uwaga, przeprasza, co nie jest... Co się hmm, nie zdarza. Tak, Izrael generalnie nie przeprasza, to znaczy on przeprosił, ale nie, nie do końca przeprosił. E, zapowiedziano śledztwo, zapowiedziano odtworzenie figury, przy okazji się pojawiły fejkowe zdjęcia w mediach spo społecznościowych, niewykluczone, że właśnie zrobione przez stronę izraelską, jakoby ten żołnierz tę figurę z powrotem zawieszał. No tyle tylko, że um, fakt czeka, że natychmiast zidentyfikowali, że to jest zdjęcie zrobione przez sztuczną inteligencję, że jest po prostu zmanipulowane. Okay. Jakie to może mieć konsekwencje? Może mieć bardzo duże, dlatego że to, to wydawa, wydawać by się mogło, że to jest incydent. Ale Izrael po pierwsze mówi o tym, jak bardzo jest um, otwarty na wszystkie religie, że nie jest krajem tylko i wyłącznie związanym z judaizmem, ale że szanuje i docenia chrześcijan, um, że jest krajem tolerancyjnym, z drugiej strony też broni chrześcijan czasami, mówi o wartościach też wspólnej Europy, zarzucając nam, Europejczykom, że my tego nie bronimy, a Izrael nas broni przed Hamasem, który jest zagrożeniem dla Europy i tak dalej, i I rozumiem, że to psuje ten wizerunek. To psuje ten wizerunek, bo okazuje się, że nieprawda, jak dołożymy do tego gazę. Gdzie dwa kościoły, jeden katolicki, drugi prawosławny, były bombardowane, jeden bardziej, drugi mniej. Jak dołożymy do tego historię, o której zapraszam do podcastu Świat na nasz kanał YouTube, o prześladowaniu, no, nazwijmy to prześladowanie chrześcijan, czyli o tym, jak Izrael dzisiaj walczy z chrześcijanami, nie bombami, nie zakazami, nie restrykcjami, ale na przykład sprawami sądowymi, nieruchomościami. Ten, zresztą ta historia, jeśli nie znajdziecie państwo jej teraz na, na YouTubie, bo ona jest trochę zakopana, to w, zapraszam na 7.30 w niedzielę, bo tamten odcinek przypomnimy i powiemy, co było dalej, właśnie dlatego, że no, Izrael naprawdę walczy z chrześcijanami, tylko robi to w zupełnie inny sposób. Nie dlatego, że są chrześcijanami, tylko dlatego, że walczy ze wszystkimi, z muzułmanami i z chrześcijanami. I tylko to idzie jakby w poprzek tej oficjalnej narracji, no i to zdjęcie też idzie bardzo mocno poprzez tej oficjalnej narracji i wywołuje, e, wywołuje komentarze no, w całej Europie. To Wojtku, przenieśmy się jeszcze do Stanów Zjednoczonych, zmieniając całkowicie temat, bo tutaj zmiana warty, jeżeli chodzi o firmę Apple. E, po 15 latach Tim Cook oddaje stery nowemu zarządcy. Rozumiem, że nowym szefem ma zostać John Cernus, dobrze to wymawiam? Tak, to on. I, I powiedz mi, bo e, wszyscy pamiętamy Steve'a Jobsa. Tim Cook, rozumiem, miał być jego kontynuatorem tego, tego dzieła. Teraz dochodzi do zmiany warty. Czy Apple nie podziela trochę losu firmy Nokia, gdzie cały świat idzie do przodu, a oni dalej przy tym nadgryzionym jabłuszku. Apple jeszcze do niedawna był jednym z największych innowatorów i to zawdzięcza między innymi także Timowi Kukowi, nie tylko, nie tylko Steve'owi Jobsowi. No ale teraz rzeczywiście ta, ta zmiana władzy w Apple'u wywołała komentarze, bo to nie jest tylko zmiana władzy w koncernie, ale to jest zmiana władzy w Big Tech'u. Wszyscy mamy w rękach telefony, smartfony jednej bądź drugiej, E, firmy w dużej mierze iPhone'y hmm. właśnie. E, tyle tylko, że Apple nie poradził sobie jak na razie z rozwojem sztucznej inteligencji. Te, te programy sztucznej inteligencji Apple są daleko w tyle za OpenAI, za Perplexity i tak dalej. W związku z tym prawdopodobnie też stąd jest ta zmiana. Znaczy, Tim Cook ma 65 lat, to jest ten moment, kiedy pewnie chce przejść też na emeryturę, ale od razu pojawiło się pytanie, na ile... Ten gigant, do niedawna jeszcze gigant yy, big techowy razem z Googlem, yy, będzie w stanie teraz nadążyć, być może dzięki nowemu szefowi, za tymi trendami. Koncern Google dla przykładu, który bardzo mocno święcił triumfy w tym klasycznym internecie, YouTubeie, teraz poszedł bardzo mocno w sztuczną inteligencję i ma z tego konkretne efekty. Apple na razie jest mocno w tyle. No i pytanie, co zrobi ten właśnie nowy szef Apple'a? Ja jestem tak stary, że pamiętam, że telefony służyły kiedyś do dzwonienia. Wojciech do z naszej redakcji zagranicznej Wojtku. Bardzo dziękuję, dziękuję. za to spotkanie. Teraz czas na informacje, a my wracamy po informacjach. Świata Pogląd Reklama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 oder Clamier.